Ja chcę żyć wiecznie, z tą całą bandą, z moimi dzieciakami, z moimi rodzicami, z tych, których kocham. I żadna inna opcja mnie nie interesuje. My już nie musimy wspinać się do Boga na żaden Olimp, na żadną siedmiopiętrową górę. My musimy raczej schodzić ze wszystkich naszych wyżyn po to, aby zobaczyć jak bardzo uniżył się Ten, który jest naszym Bogiem. Przepraszam, na pierwszym miejscu może. zaraz po Bogu. Chyba taki jest cel tych rekolekcji, generalnie każdej rekolekcji, żeby nabrać siły, jak to mówię, naładować akumulatory no, do następnej rekolekcji na, na życie. Każda takie rekolekcje są dla mnie niespodzianką i zawsze coś na nich usłyszę. Nie mam żadnych oczekiwań. Od pierwszych rekolekcji, które nie wiem, zdarzyły mi się dwa lata temu, Jeżdżę na wszystkie. Ja z reguły przyjeżdżam, żeby nabrać siły, po prostu nabrać siły do tego zejścia na ziemię. Te trzy dni to czuję się jak w niebie. Nabieram po prostu życia. Ja zawsze jadąc na rekolekcje nie zakładam z góry niczego. Przyjeżdżam po to, żeby być bliżej Boga. Lepiej przeżyć z Nim ciężkie chwile niż żyć bez Niego w luksusach. A zawsze po każdych rekolekcjach, dopiero po zakończonych, kilka dni po dociera do mnie, co uzyskałem. Także nie wiem, co uzyskam. Wiem, że na pewno. Z każdą chwilą wydaje mi się, że to są coraz bardziej normalni ludzie. No Na początku tak, faktycznie czułem się jak z innego świata. Robert Nik Twardy. No dziwo kilka dni przed rekolekcjami miałem już kilka kłopotów takich, że no, pierwszy przede wszystkim mam jechać do sanatorium. Dostałem zawiadomienie o tym, kiedy jadę w czwartek. Cały czas zależało mi bardzo, żeby nie wypadło to podczas rekolekcji. No niestety tak się zdarzyło, że, że mi serce odmówiło posłuszeństwa i trafiłem do szpitala. No Sami lekarze się trochę dziwili, ponieważ pytali się, powiedzieli, że no, nadwagi jak widać nie mam, tłusto nie jem, ruchu trochę mam, więc stwierdzili, że są dwa powody. To był zawał serca, więc dwa powody mogły być. Jedne to jest stres, drugie dziedziczne. Sprawy dziedziczne stwierdzili jednak, że to trochę za wcześnie, jak na mój wiek, więc stwierdzili, że to rzeczywiście stres przyspieszył. No, no nam, osobom z problemami w małżeństwie, tego stresu nie brakuje, więc przez ostatnie lata no miałem go dość sporo, ale no w całej tej sprawie jednak zdrowotnej, jednak... Też zdarzył się, no, nie powiem cud, bo nie wiem co to było, ale, ale lekarz gdy mnie zbadał, gdy mi zrobił echo serca, stwierdził, że na szczęście całe serce jest nietknięte, czyli pomimo zawału jestem tak jakby całkowicie zdrowy. Ale już przeczuwał, że nawet to, dzięki wierze, będzie do przeżycia. Wierzymy między innymi po to, żeby śmierć nawet swoją przeżyć. Niestety w dniu wyjazdu miałem kilka takich zdarzeń, a przede wszystkim jedno, gdy już byłem gotowy na podwórku przed domem, wsiadłem w samochód zawracając na podwórku. Niestety przejechałem własnego psa, niestety nie udało się go uratować, musiał być uśpiony. Przedłużyło to godzinę wyjazd, w ogóle wyjazd stanął pod znakiem zapytania, z tym, że ja miałem no materiały tutaj dla uczestników musiałem dojechać, wiozłem inne osoby, więc, więc no było to utrudnienie, ale no jestem. No i po drodze też spotkało mnie dwa objazdy, które pomimo, że korzystałem z GPS, z automapy, to jeszcze o niektórych wiedziałem o wjazdach, a te tak wypadły niespodziewanie, które jeszcze przedłużyły i godzinę później praktycznie przyjechałem. Także trochę było tych utrudnień. To nie jest przypadkowe. Ktoś, ktoś chce przeszkodzić temu, abym był na tych rekolekcjach. Wiadomo kto. No jednak ani przez chwilę nie wątpiłem w to, że najwyżej mogę się spóźnić, ale żebym nie był na tych rekolekcjach. No i jestem. Maria nie komentuje Bożej woli ale nie decyduje się na fatum, Boża wola to nie jest fatum, ślepy los. Bo ślepy los Cię nigdy nie pokocha, a Bóg nigdy nie przestanie. Trwam wierności sakramentowi, staram się czekać, nie czekając, takie nasze słynne powiedzenie w Sycharze, chociaż wydawało mi się, że już potrafię, a widzę, że niekoniecznie są dni, kiedy to czekać, nie czekając, jest trudne bo jednak człowiek czegoś oczekuje, a o to chodzi, żeby nie oczekiwać, mieć nadzieję i trwać. I, no i się to, staram się tak żyć, a wszystko w rękach Boga. Mam na imię Grażyna, jestem z Warszawy, jestem od trzech lat w Sycharze. Zorientowałam się, że moje małżeństwo już dawno było w kryzysie, a teraz potrzebuję uzdrowienia bardzo. Nie dość, że moje małżeństwo to cała moja rodzina. Dzisiaj przyjechałam ze swoją synową Alicją dla ratowania kolejnego małżeństwa. A te rekolekcje mnie od tych kilku lat po prostu dają, dają, nadzieję na inne życie i chcę to pokazać swoim dzieciom i spróbować odnowić na nowo swoje małżeństwo, które jest w bardzo poważnym kryzysie. Ja z reguły przyjeżdżam, żeby nabrać siły, po prostu nabrać siły do tego zejścia na ziemię. Te trzy dni to czuję się jak w niebie. Nabieram po prostu życia nabieram siły, spotykam się ze znajomymi. Widzę, że można, można przetrwać, przetrwać te trudne kryzysy, które dają po jakichś latach swoje świadectwa i to mnie wzmacnia, że wszystko jest do uratowania. Po ludzku jest niemożliwe, ale z Panem Bogiem dam radę. Zresztą, gdy człowiek zwątpi w miłość, nie ma szans, żeby wierzyć w Boga. Może sobie jakiegoś Boga wymyśleć, bo nie można nie wierzyć w miłość, a równocześnie wierzyć w Boga, który jest miłością. Miałam tak troszeczkę zniechęcenie, ale powrót mojej synowej do, chociaż nie są jeszcze na wielkim rozpadzie, ale powrót jej do syna, na tworzenie nowo rodziny, znowu mi natchnęło i stwierdziłam, że warto kolejny raz skorzystać, ale miałam, miałam takie zniechęcenie, żeby sobie po prostu jakiś wyjazd odpuścić. Ale cieszę się, że przyjechałam, cieszę się, że namówiłam swoją synową. Jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj jestem i w ogóle jest ten temat, temat taki ważny, bo Pół roku temu nie udało mi się przyjechać na rekolekcję o małżeństwie, gdy mówił ksiądz Marek co byłoby ważne dla, dla moich dzieci jednych i, i drugich, ale te dzisiejsze, ten właśnie ta wiara, ta miłość, ta miłość zatopieniu się w Jezusie, to jest to, czego ja poszukiwałam przez tyle lat i bardzo się cieszę, że jestem tutaj i, i czekam na kolejne rekolekcje. Miłość nie jest kochana, miłość nie jest kochana. Wiaro moja malutka, kiedy ty wreszcie pokochasz miłość, która mi wszystko wyjaśni? Mam na imię Darek, z tym z Puław, Czarny 68 Nik. Każda takie rekolekcje są dla mnie niespodzianką i zawsze coś na nich usłyszę. Nie, nie mam żadnych oczekiwań. Nie? Od pierwszych e, rekolekcji, które nie wiem, zdarzyły mi się dwa lata temu, jeżdżę na wszystkie. Na początku coś tam oczekiwałem. Zawsze dostawałem co innego i w związku z tym nie jadę z intencjami, chcę, żeby to wszystko było niespodzianką, żeby się nie rozczarowywać, na przykład między innymi też, nie? Chcesz tego, a to ci jest niepotrzebne, nie? Z takim, z takim właśnie nastawieniem zawsze jadę, nie? Nie ma takich rzeczy, żeby nie zatrzymały, nie? Dzieją się takie czasami, no, zawsze. Teraz na przykład samochód mi się zepsuje. nie? rzecz, oświetlenie, nie? Ale... Wiedziałem, że to tak pewnie będzie i mówiłem, jadę bez tego, nie? bo tam da się jechać, tylko po prostu w dzień. Przed samym wyjazdem jest dużo pracy na przykład. Nie? Yy, nie bać się tego, nie? Tylko po prostu ze spokojem podchodzić. Robić poszczególne rzeczy, jakoś to będzie. Pan Bóg poprowadzi mnie, jeżeli tam mam jechać, dojechać, to wszystko będzie ok. Co by nie było, kiedyś sobie wyjeżdżałem na, na, na, na rekolekcję, śpieszyłem się bardzo, nie? sobie znaczy palucha, także nie mogłem prowadzić nie? przed samym tym. Wiele takich rzeczy jest, nie? Cierpliwość, pokora i spokój, które po prostu mnie nie niszczy i nie powoduje to, że następne rzeczy złe się wydarzają w konsekwencji, konsekwencji tych, tych trudności, które mnie spotykają w tym momencie. Nie? Często jest tak, że po rekolekcjach jakieś jest takie, takie złe doświadczenie, nie? bo tutaj otrzymuje się spokój, taki, taka błogość jest. Nie? Wyjeżdżamy stąd, musimy się zmierzyć ze światem, nie? z życiem. I to czasem jest taki, taki przeskok, nie? tak jak wyjście z zimy do ciepłej wody przechodzimy. nie? Tak wierzę i tak żyję. A nie, tak wierzę, a tak żyję. To jest jakiś wielki problem wielu ludzi. Dlaczego tak żyjesz? No bo tak wierzę. No. A z drugiej strony niektórych nie trzeba nawet pytać. Jak ty wierzysz? Widzę. Alicja z Warszawy. Teściowa mnie tutaj wprowadziła. Dla mojej mamy zrobiłam to bardzo szybko. Lepszych relacji z bliskimi, lepszej osoby, zadowolenia z siebie większego, mniej błędów chciałabym popełniać. Z każdą, z każdą chwilą wydaje mi się, że to są coraz bardziej normalni ludzie. No a na początku tak, faktycznie czułam się jak z innego świata, a teraz już coraz mniej. Święty Augustyn powiedział, kochaj i powiedz to swoim życiem. Tomek z Wrocławia na forum... 12. W zasadzie to są moje pierwsze ogólnopolskie rekolekcje. Chyba wydaje mi się, że każdy, który przeżywa takie ciężkie, ciężkie chwile w życiu, e, potrzebuje spotkania e, z Bogiem, wzmocnienia swojej wiary, ufności w Boga, ufności w to, że, że Bóg ma wobec nas plan, a także spotkania się z ludźmi, spotkania się z ludźmi, którzy przeżywają podobne problemy, podzielenia się, pobycia razem nawet, spędzenia czasu razem. Chyba każdy to przeżywa, na pewno ja przeżywam wątpliwości. Czasem większe, czasem mniejsze. Czy jest to wszystko wolą Bożą, co się dzieje w moim życiu? Jak długo to będzie trwało? Są wątpliwości, zawsze. W moim przypadku, dziękuję Bogu, nie było żadnych przeszkód. Nie miałem żadnych problemów z wyjechaniem. Powiedziałem po prostu, że jadę żonie. Ona te moje takie wyjazdy na rekolekcję już zaakceptowała. Jej droga do Boga obecnie i relacja z Bogiem chyba jest na innym trochę poziomie, w inny sposób się przejawia. Pytałem się, ją, czy by chciała na rekolekcję pojechać, czy Sychar. To na razie na wszystko jest nie, więc, więc obecnie jej droga jest po prostu inna. I to też jest moje jakieś chyba tutaj zaufanie Bogu, że prowadzi ją jakąś drogą odmienną niż moją, ale gdzieś może się spotkają gdzieś te drogi później. Bo miłość nie jest wydarzeniem spontanicznym. Miłość to nie są uczucia, to są decyzje, które również muszą w krąg swojej odpowiedzialności wziąć uczucia swoje i drugiego człowieka. No, mieszkamy razem. Mieszkamy razem. Nie jesteśmy razem, mieszkamy razem, tak, z dziećmi. Ja nie wiem, czy to jest kwestia rozpatrywania wygrałem, przegrałem. Dla mnie zwycięstwo to jest yy, bycie blisko Boga i i niezgubienie Boga w tym całym w wszystkich tych trudnościach życiowych, którymi się borykamy, żeby cały czas przy Bogu być. No i zwycięstwo to w zasadzie to jest chyba zbawienie, no i droga, żeby nie zgubić Boga w naszym codziennym ży życiu. Porażka to gdybyśmy gdzieś tego Boga zgubili i się od Niego oddali, tak myślę. Chyba taki jest cel tych rekolekcji, generalnie każdej rekolekcji, żeby nabrać siły, jak to mówię, naładować akumulatory no, do następnej rekolekcji na, na życie. Nie wiem, czy jest przeciąganie. Żona mi w żaden sposób na swoją stronę nie chce przyciągnąć. Ona w zasadzie chce być jak najdalej ode mnie, więc chociaż moje zabieganie obecnie sprowadza się bardziej do trwania, ponieważ już moje, moje wysiłki, moje możliwości w jakimś sensie się z grubsza skończyły. Więc teraz ufam Bogu, ufam i czekam, aż może wydarzy się coś, co sprawi, że będziemy jednak znajdziemy gdzieś tą wspólną drogę, że się gdzieś zbliżymy. Można tak to nazwać, ja myślę, że takie cuda co, się co chwila zdarzają w życiu, tylko ich nie zauważamy. Ale jakiś taki cud, tak, to może być, nie wiem, nawet jakaś osoba, która stanie na drodze mojej żony albo mojej i coś sprawi, że coś, coś się zmieni, albo na naszej wspólnej drodze, nie wiadomo co to może być. Ale ufam, że coś takiego się kiedyś może zdarzy. No, w zasadzie też po to tu jestem, żeby tej ufności nabierać. Bo są takie zwycięstwa, które jak wiemy nazywamy prusowymi które co prawda pokazały, że wygraliśmy, ale to już jest nasz koniec. Ale są również takie przegrane, jak Westerplatte. Jak powiedział Jan Paweł II, każdy w swoim życiu ma jakieś swoje Westerplatte, które trzeba obronić. Nie tylko dla siebie, ale i dla drugich. Ania jedna na forum kryzys.org jedna. Ile jest warta twoja obrączka? Wszystko. Warta jest wszystko, bo po prostu ona jest znakiem miłości, do której uzdolił nas Bóg, a Pan Bóg jest wszystkim. Trzy lata właściwie zajęło to pisanie, ale tak, takimi malutkimi, malutkimi kroczkami, bo nie jest zbyt gruba. Zaczęłam ją pisać bardzo wcześnie po kryzysie. I to wszystko musiało dojrzeć, musiało jakoś się potoczyć, musiałam zobaczyć jakiś przebieg całej sprawy, zebrać świadectwa ludzi, bo jest dużo świadectw. Także w życiu tych osób, których świadectwa tam zamieściłam, stały się jakieś różne zmiany, cuda i, i i dlatego tyle to trwało. No ja opisałam właśnie trzy lata swojego życia, z czego dwa i pół roku zajął mój niechciany przeze mnie proces rozwodowy, który też tu jest opisany. ku przestrodze tak też można powiedzieć. Bardziej można powiedzieć, że chciałam podzielić się tym, że Jezus może pomóc w każdej sytuacji znaleźć wyjście w każdym trudnym momencie życia, i że z nim można przeżyć wszystko i to zupełnie inaczej. Lepiej przeżyć z nim ciężkie chwile niż żyć bez niego w luksusach. Myślałam, że moje małżeństwo jest udane i dlatego nie zabiegałam o nie tak, jak powinnam. Myślałam, że wszystko się zrobi samo, bo mi się po prostu żyło wygodnie z mężem, z trójką dzieci. A Pan Bóg gdzieś tam w tle się czasem przejawiał. No i kiedy mój mąż nawiązał romans z inną kobietą, to był po prostu szok. Nie mogłam pojąć, jak to się mogło stać, czego mu brakowało. Potem wszystko się potoczyło bardzo szybko, bo on się bardzo szybko zdecydował na wyprowadzkę, na rozwód i, i całkowicie się odciął od rodziny. To by było naprawdę... Chyba nie do przeżycia, gdyby nie to, że Pan Jezus mocno mnie wtedy złapał i trzymał, mówił mi, co mam robić i przyprowadził mnie po prostu za rękę, zaciągnął do wspólnoty Sychar, gdzie znalazłam ludzi właśnie w kryzysie, którzy, dla których ten kryzys był okazją do rozwoju i do głębszego zrozumienia i sakramentu małżeństwa, i Pana Boga, i Jego miłosierdzia, Jego nieskończonej dobroci. Zadawałam mnóstwo pytań, dlaczego tak się stało, dlaczego ja, dlaczego zostałam sama, po co, czy już tak zawsze będzie, co będzie ze mną dalej, co będzie z moimi dziećmi. Zadawałam mnóstwo pytań, niektóre zostały bez odpowiedzi, ale w tym czasie nauczyłam się już ufać, że wszystko będzie dobrze, niezależnie od różnych ludzkich wyborów, znaczy od tego, co nie zależy ode mnie, od wyborów mojego męża, to wszystko będzie dobrze, bo Jezus Chrystus jest. Przez dwa i pół roku właśnie w sądzie mówiłam, że nie zgadzam się na rozwód, bo kocham męża i przebaczam mu, ale on dążył do rozwodu i sąd uznał, że rozpad więzi małżeńskich jest trwały i całkowity, i że przesłanki religijne nie mogą decydować o tym, czy małżeństwo trwa, czy nie. I dlatego zasądził rozwód. Spodziewałam się tego. Nie było to dla mnie zaskoczenie, bo wiedziałam, że no świecki sąd ma swój pogląd na sprawę. Po prostu jak ktoś chce rozwodu, no to znaczy, że musi go dostać. Także no nie było to dla mnie zaskoczenie. Ta ostatnia rozprawa trwała 6 godzin, ale... Nie miałam adwokata, ale miałam wrażenie naprawdę, że, że Duch Święty jest ze mną na sali i, i byłam spokojna. Mąż był na sali, on się w ogóle mało odzywał, bo, bo jego adwokat bardzo aktywnie działał. Po prostu to nic się nie zmieniło, no bo to, że jakiś sąd stwierdził, że jest rozwód, to nie zmienia niczego w Bożym Prawie nierozerwalności naszego sakramentalnego małżeństwa. I miłości nie ma się co wstydzić. No z moim mężem, ja myślę, że kiedyś Pan Bóg to sprawi, że yy, ta książka do niego dotrze, a wszystko od niego zależy, kiedy to będzie. Ja będę cierpliwa, będę czekała. Na razie nie jest to możliwe, ale zawsze mówię, że, że Pan Bóg się z wszystkimi umówił w winnicy na jednego denara. i z tymi, którzy się nawrócą w ostatniej godzinie życia też, więc mój mąż ma jeszcze, nie jest taki stary, więc mam bardzo dużo czasu jeszcze, żeby zmienić swoje postępowanie. To miłość, a może dokładnie jeden z najlepszych do rozpoznania wymiarów miłości, to oczekiwanie. Przecież ja na ciebie czekam. Ja za tobą tęsknię. Ja nie wiem, ja odkryłam jedno. Ja chcę żyć wiecznie. Z tą tu całą bandą, z moimi dzieciakami, z moimi rodzicami, z tych, których kocham. I żadna inna opcja mnie nie interesuje. Przepraszam, na pierwszym miejscu może. zaraz po Bogu. Wystrzegajmy się czegokolwiek, co ma pozory zła. Pamiętam dwa lata temu tutaj, na Górze Świętej Anny, używałam bardzo popularnego słowa masakra. No, młodzież tak mówiła i mi się bardzo podobało. Wkładałam je prawie w każde zdanie. I po z ojcem Donatem wypchło, który to był wtedy reaktywnictwem i poznał nas wtedy. Jaki Boży wariat. On powiedział Mirko, masz jedną furtkę niezamkniętą. A ja jaką? Wszystko już okej, okay, nie? A on mówi nie. On mówi wymieniasz w każdym zdaniu imię demona. Ale że się załamałam. No ponad dwa miesiące zabrało mi pracy, żeby się wyeliminować to słowo ze słownika. Tak? I bardzo pilnuje się i w domu moim Świadomie uświadomiła moje dzieci, oczywiście się buntowały i u, u, czasami używają, jak chcą mnie zazłościć, e, A ja ich błogosławię. Drobne rzeczy. Po co? Po co? Po co, do, co dopuszczać do takich rzeczy? Wiesz, takie straszne rzeczy w naszych życiach się zdarzyły, takie okropne rzeczy, e, a okazało się, że on się wślizgiwał przez drobne rzeczy. I on, jak zły małymi listami się wciska. Nie? Mówisz do męża, bo ty nigdy, bo ty zawsze. No i jest wielka uraza. I y, ta osoba, która miała być nam najbliższa, którą, której przyrzekaliśmy mi, i wierzyliśmy w to całkowicie, że tak będzie, że to będzie na zawsze i do końca, ale to będzie, to jest prawda. Te bajki o Kopciuszku się sprawdzą, tylko że w tamtym życiu. I w czasie tego wykładu zorientowałam się, bo mój mąż zawsze mówił, że nie się sobie nie wyobrażam, że będę jak święty Józef, żebym sobie to wybiła z głowy. A ja od jakiegoś czasu modliłam się do świętego Józefa, żeby mąż, żeby mąż, mąż był jak święty <Szorzymy>. Józef. <Szorzymy. Szorzymy. Szorzymy>. Między innymi było tak, że potrafi rozpocząć kłótnię, ale też ją zakończyć. A przed wyjazdem pokłóciliśmy się, ale mój mąż w ciągu 15 minut rozpoczął tą całą aferę i ją zamknął zgodą, rozumiesz? I ja dopiero, kiedy czytałam to, uzmysłowiłam sobie, że mój mąż ma cechę świętego Józefa. Po czym następną, następną, rozumiesz? Ja zaczęłam wierzyć w to, że to jest możliwe. I e, tak jak e, ksiądz Dziewiecki mówi, że to, co mężczyzna przyniesie, że kobieta wierzy w mężczyznę, to to, to się staje. Tak? Przestaje. Bóg tak wypełnia to wszystko. On, on, on jest prawdziwy w swoich obietnicach. To było coś niesamowitego. I nagle mój mąż okazuje się, że jest jak święty Józef. Nie mówię, że jest idealny, że jest cudowny. Yy, mamy obydwoje jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale jak, jak czasami jest to jak święty Józef. Pyk, i jest pyk, i jest punkt, i jest punkt. Nie? nie jest, jest coś niesamowitego, obserwować kogoś rozwój, no i też widzę, jak on mi pomaga w moim rozwoju, nie? No, Ostatnio miałam taką sytuację, e, mój mąż e, bardzo lubi wandę półtaską, gdzieś tam znowu znalazł jakieś te kolekcje, słucha, słucha, słucha, nie? No słuchaj też, nie? No to trochę posłuchałam, no do swojej roboty poszłam, mówię, matko, znowu muszę posłuchać tego. No ale trochę znam i posłuchałam. I ostatnio była afera pod hasłem, że coś mu obiecałam napisać y, na sycharze i powiedziałam mu, że to zrobię za dzień. Okazało się, że mówię, a minęły dwa dni, dobra, szybko to napiszę. A mój mąż mówi do mnie, ale minęło pięć dni. Jak to pięć, nie pięć? Po czym patrzę na datę ostatniego wpisu i on ma rację. Dla kobiet. On mówi, a to, to jak Wanda mówi, dla kobiety czas inaczej płynie. Czyli on zobaczył, że to ja nie ze złej woli y, to nie zrobiłam tego, tylko po prostu tak mam, że dla mnie tak czasami y, te dni upływają szybko, że mi się wydało, że minęły dwa dni, a minęło pięć. No, ale wiesz, i dla mnie, doceniam takie momenty, to jest coś niesamowitego, bo przedtem z tego była afera, kłótnia i było nieprzebaczenie przez tydzień, przez dwa i krzywda w całej wiesz, afera po prostu, dzieci zdenerwowane, my zdenerwowani i wiesz, nie wiadomo, wiadomo o co chodzi, małe liski się wkradły i zły, zachwycony, haha, znowu mi się udało, znowu ich skłóciłem, nie? Nie mogę przecież spaść niżej niż na Bożą dłoń. To nie jest usprawiedliwienie byle jakości, ale to jest zaufanie miłości. Takiej przez duże M, bo taka jest tylko w Bogu. W pewnym momencie już koniec dyskutowania, koniec uzasadniania, koniec wzmacniania, koniec wyposażania się i trzeba skoczyć. Wiara, tak jak miłość, zawsze wiąże się z ryzykiem. Tylko to my decydujemy z kim i dlaczego ryzykujemy.